do tej pory i jak wyglądałaby Polska przypuszczam, że lepiej i chciałbym o tym z Państwem porozmawiać jestem feministą zapraszam w niedzielę tuż po 19, Dariusz Bugarski zapraszamy do reklamy na meble na pralkę na działkę na lalkę Mama. na rower na długie wakacje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 Już dziś zmierzymy się z Irlandią Północną w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tylko w telewizji polskiej obejrzysz wszystko na żywo. Dziś godzina 20.15, telewizyjna jedynka. Wielki sport, wielkie emocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa ponownie, Beata Michniewicz i zapraszam na spotkanie z kolejnymi gośćmi. Za trzy minuty w studiu pojawią się publicyści, jak to było przed wakacjami po dziesiątej. Wiesław Dębski, Piotr Gabriel, Stanisław Janecki i Paweł Wroński porozmawiamy o sprawach różnych, między innymi o polityce historycznej, ale oczywiście i o sprawach takich, które dotyczą, które dotyczą nas wszystkich, naszych portfeli. Miadanie w trójce salon prasowy. A w salonie prasowym Wiesław Dębski, Trybuna, Redaktor Naczelny Piotr Gabriel, Rzeczpospolita, Zastępca dobry, Stanisław Janecki wprost, redaktor naczelny Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Jakiś kierownik działu? Nie wiem. Nie. A, nie. <śmiech> prosty wyrobnik pióra. Prosty wyrobnik pióra. Łowca idei i swobodnych skojarzeń. Chciałam rozmawiać o, o sprawach gospodarczych, o deficycie, który nam się szykuje, taki dosyć potężny, ale. Na tym skończyłam rozmowę z politykami, a właściwie to już zaczęłam rozmawiać, ale czasu nie wystarczyło o tym, co będzie dalej z telewizją publiczną. I widzę, słyszałam tutaj w przerwie, że panów ten temat nieco rozgrzewa. Są tu różne y, informacje z dobrych źródeł albo prawie dobrych źródeł. Co tam się wydarzy, bo na razie to jest tak, że można albo się zrzymać na Piotra Farfała, albo go podziwiać za spryt, ponieważ z powodu kruczków Rządzi. Nie, rządzi no raczej należy podziwiać polityków że nie potrafią rozwiązać tego problemu moim zdaniem przede wszystkim polityków Platformy Obywatelskiej którzy byli bardzo blisko tego żeby przyjąć nową ustawę medialną i dokonać tej zmiany i w ostatniej chwili wykonali Woltę. i teraz zaczynają się różne dziwne koalicje. Pomyślałam o tym, co można zrobić, co teraz mogą zrobić politycy, bo już to, co się sta zdarzyło, to już mleko się rozlało. I widzowie możemy się przełączyć na inne stacje. Nie, nie, ale ja pytam, co z telewizją publiczną? Ja, ja, ja prawdę... jednak jestem za mediami publicznymi, za dobrymi mediami i jestem też solidarna z dziennikarzami, którzy tam pracują Dobra. i starają się robić to dobrze, pomimo, że czasem mają może trudno. Nie wiem, prawdopodobnie chyba... Nie ma tutaj mądrego, który mógłby powiedzieć, co w tej chwili powinni zrobić politycy, gdyż no, od wielu lat dają dowody swojej nieudolności albo udolności inaczej, udolności odwrotnie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Platforma Obywatelska potrafiła przeprowadzić jakąś ustawę po tym, jak oszukała SLD, no i PSL tak naprawdę. Jest niewiarygodna. I część swoich posłów. Tak i część swoich posłów jest niewiarygodna w tej sprawie, ale myślę, że z tego powodu nie tylko w tej sprawie, jako uczestnik postępowań sejmowych. No, no cóż, no rzeczywiście z, chyba wszyscy z...